Wielka, Boga, Człowieka, Matko, Najświętsza Dziewico i Pani Jasnogórska, tymi słowami wielokroć razy biskupi polscy na Jasnej Górze przemawiali do Ciebie, przynosząc w sercach doświadczenia i troski, radości i bóle, a nade wszystko wiarę Nadzieję i miłość swoich rodaków. Niech mi wolno będzie dzisiaj od tych samych słów rozpocząć nowy, jasnogórski akt oddania, który rodzi się z tej samej wiary, nadziei i miłości, z tradycji ojczystej, w której przez tyle lat uczestniczyłem, a równocześnie z nowych zadań, które za Twoją sprawą, o Mario, zostały powierzone mnie, niegodnemu człowiekowi, a równocześnie Twemu przybranemu Synowi. Zawsze tak wiele mówiły mi te słowa, które Twój jedyny rodzony Syn, Jezus Chrystus, Odkupiciel człowieka Wypowiedział z wysokości krzyża Do Jana apostola i ewangelisty Oto Matka Twoja Zawsze w tych słowach Znajdowałem miejsce każdego człowieka I moje własne miejsce Dzisiaj obecny tu Za przedziwnym zrządzeniem Bożej opatrzności Pragnę na tej jasnej górze mojej ziemskiej ojczyzny Polski przede wszystkim potwierdzić to wielorakie i wielokrotne oddanie i zawierzenie, które było wyrażone przez prymasa i episkopat Polski w różnych momentach. Pragnę w dniu dzisiejszym, przybywając na jasną górę, jako pierwszy papież pielgrzym Odnowić Całe to dziedzictwo Zawierzenia Oddania I nadziei Które tu tak wielkodusznie Zostało nagromadzone Przez moich braci W biskupstwie i rodaków I dlatego Zawierzam Ci O Matko Kościoła Wszystkie sprawy Tego Kościoła całą jego misję i całą jego służbę w perspektywie kończącego się drugiego tysiąclecia dziejów chrześcijaństwa na ziemi. Czynię to na miejscu wielkiego zawierzenia, skąd widać nie tylko Polskę, ale także Kościół, Cały w wymiarach krajów i kontynentów. Cały w Twoim macierzyńskim sercu. Ten Kościół, cały w świecie współczesnym i przyszłym. Kościół postawiony na drogach, Ludzi, ludów, narodów i całej ludzkości. Ja, Jan Paweł II, jego pierwszy sługa, oddaję tutaj Tobie, Matce i zawierzę z bezgraniczną ufnością. Amen.